Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 58 Dniówka w Ostaprzysze zakończyła się hałasem i kłótnią. Starosta, który jest naczelnikiem aresztantów, wybierany przez nich, nie pilnował w Lekiejewie worków z jałmużną złożonych na wozie i dwa worki skradli żołnierze. Z tego więc powodu aresztanci zrobili staroście różne zarzuty i powaga jego znikła, a wreszcie po długich sporach i kłótniach odsunęli go od władzy i obrali innego, który zdawał się więcej posiadać zaufania. W całej tej sprawie kilkunastu, a nie wszyscy decydowali, tylko kilkunastu byli to ludzie pięści lub wymowy. Oni też w imieniu wszystkich nie tylko decydowali, ale hałasowali i kłócili się. A żeby zadość uczynić żalom i skargom o nierówny podział jałmużny, uchwalono zaprowadzić nowe urzęda dziesiętników. Dziesiętnik wybrany jest przez dziesięciu aresztantów Obowiązkiem jego jest być przy podziale jałmużny i strawnego, karmowych, odebrać, rozdzielić i pilnować, żeby dziesiątek jego nie był pokrzywdzony. Obowiązki starosty są następne. Od oficerów odbiera strawne pieniądze i dzieli je między dziesiętników. Jałmużne zbiera u siebie, dziękuje za nią w imieniu wszystkich, i także pomiędzy dziesiętników rozdziela Jeżeli partia ma prośbę lub skargę przed władzą Starosta w imieniu jej mówi i przekłada On pilnuje porządku zgody On przekupuje podoficerów i żołnierzy Gdy idzie o sfolgowanie w dozorze Kupienie wódki, połączenie z kobietami on wraz z innymi wyrokuje w sporach, zajściach i sprawach zaszłych między aresztantami, jeżeli strony życzą sobie, ażeby spór ich nie doszedł do wiadomości naczelników etapowych. Prócz starosty i dziesiętników jest jeszcze w partii dwóch kalafaktorów, parażnicy, którym aresztanci Płacą miesięcznie pewne kwoty, a obowiązkiem ich jest czyścić kloaki przy wyjściu partii z więzienia, wynosić z numerów cebry z nieczystościami i zaopatrywać w wodę. Wieczorem zapowiedział podoficer bardzo wczesny pochód. Przed świtem więc wszyscy podnieśli się, każdy wpakował w worek swoje rzeczy, zawiązał go, Odział się po podróżnemu i oczekiwał chwili wyjścia. Ja tymczasem stanąłem przy oknie, ażeby przez kraty popatrzeć na wschód słońca. Mrok przejrzysty zalegał nad ziemią, niebo różowało się i krasiło purpurą. Przy drodze stała karawana tatarskich kupców Konie pasły się na polu, a kupcy ze snu podźwignięci, zwróciwszy się obliczem ku południowi w stronę Mekki, odmawiali ranne modlitwy. Długa była ich modlitwa. Słońce już wynurzyło się na widnokrąg, strzeliło milionami promieni, zniosło się, zbielało, a oni jeszcze modlili się. Światło walczyło z zniknącą ciemnością, przenikało poranne mgły, a ziemia, jakby złotem oblana, powoli obnażała swoje kształty. Klucz skrzypnął we drzwiach, a na dziedzińcu widzę zgromadzonych żołnierzy. Czas więc w drogę. Na dziedzińcu żołnierze ustawili aresztantów w szeregi, Powiązali ręce łańcuchami, porachowali, otoczyli bagnetami i już idziemy. Litościwy tutejszy oficer nie kazał prowadzić nas w kurzu środkiem drogi, lecz trawnikiem obok drogi, gdzie w dwa rzędy rosnące brzozy, gadając z porannym wiatrem, osłaniały nas przed skwarnym słońcem. Wonne i świeże powietrze, murawa pod nogami, wszystko nam sprzyja i pomaga dochodu. Pola okryte są zbożem na pniu, stogami, snopkami rozrzuconymi, a rolnicy nie wyprzedzili nas w rannym wstaniu, bo oto dopiero ściągają się powolutku na pola. Poczułem dzisiaj swobodę w sercu i było mi lepiej w duszy niż zwykle, lecz przyjemne wrażenie dzisiejszego poranku wkrótce zakłócone zostało rozmową z Polakiem, niegdyś żołnierzem naszej armii 1831, później żołnierzem moskiewskim idącym do Syberii za dezercją i włóczeńkę. Człowiek ten przeniewierzył się duchowi narodowemu i zwątpił zupełnie o Polsce. Nadzieje względem podźwignięcia ojczyzny wydały mu się śmiesznymi, a praca i starania o podźwignięcie narodowości naszej płonnymi. Ludzie, którzy przeżyli jedną lub też kilka klęsk narodu pospolicie, Tracą nadzieję w lepszą przyszłość, gubią wiarę w naród. Wątpiąc o wszystkim, pogrążają się w bierność i obojętność. Później, jeżeli to są ludzie z wykształceniem, stają się w wysokim stopniu pesymistami i nigdy prawie nic dobrego w narodzie swoim nie widzą, a ganiąc go i plwając mówią – że to robią z miłości ku niemu i ku prawdzie. Z drugiej strony stają się optymistami w sposobie zapatrywania się na rządy istniejące. Drżą często przed ich potęgą, truchleją przed władzą. I krok jeszcze jeden, a staną się sługami wrogów. Tacy ludzie bardzo często w literaturze na polu bojowym i na polu życia towarzyskiego stoją pod chorągwią ciemiężców i zdradzają własną ojczyznę. Wielu znam ludzi, którzy do zdrady takim sposobem doszli. Jak w wierze zwątpienie jest zgubą i grzechem, podobnie i w sprawie wyjarzmiającego się narodu, walczącej narodowości, zwątpienie prowadzi za sobą Zgubę. Tam było ono grzechem, tu jest zdradą. Bardziej od wrogów szkodzą i pracują na zatracenie własnego narodu. Wszyscy wątpiący pesymiści, tchórze obojętni. Nie znam ludzi bardziej Polsce szkodliwych. Wyraźnego zdrajce każdy pomija, a pesymiści po cichutku przyznają się do miłości ojczyzny, a w imię tej miłości sieją zgorszenie, zwątpienie, śmierć. Pesymista w narodzie mającym byt niepodległy nie może być szkodliwym, lecz w narodzie ujarzmionym działania jego są zabójcze. Rzeczywisty Polak, Zacny obywatel i patriota kraju nie ustraszy się klęską. Owszem, po każdej klęsce gorliwiej stara się podźwignąć ojczyznę. Wierzy i głosi, iż ona podźwignie się i musi podźwignąć się. Klęska jest dla niego bodźcem do większej czynności, do większej pracy dla Polski. A jeśli Wkrada się w serce jego zwątpienie, gwałtem je dusi w piersiach swoich i nigdy nie pozwoli mu objawić się wobec ludzi. Jako od dżumą zarażonego odstąpiłem od dezertera, który nazywał się Polakiem i cieszyłem się w duszy, że go nie do Polski, lecz do Syberii rząd posyła na wygnanie. Pomiędzy jeńcami z 1831 roku, których klęski, trudna służba i niewola w Moskwie przytłoczyły, wielu jest zacnych, którzy wytrwali w narodowej świętości i czystości ojczystego ducha, lecz bardzo wielu znajduje się podobnych do owego dezertera. Niech Bóg broni każdego od choroby zwątpienia. Przeszedłszy dwadzieścia pięć wiorst przed południem, stanęliśmy we wsi Czugunach, gdzie nowa komenda żołnierzy bierze nas pod swój dozór. Wczoraj starłem powtórnie nogi, a pęcherze nie dają mi dzisiaj stąpnąć. Musiałem więc prosić oficera o pozwolenie jechania na podwodzie. Posadzili mnie znowuż na workach malutku za partią ciągnąłem się po drodze równej i gładkiej. Okolica tutejsza, lekko wydęta, okryta jest szerokimi łanami niezrzętej pszenicy. Kołysze się jak złota fala, a plenne kłosy, uderzając się jeden o drugi, szeleszczą, szumią i głuszą przykry brzęk kajdan. Z pszenicy wyziera ładny kielich Konkolu, siwiejący Modraczek i wyka Która ścisnąwszy swoimi splotami słomę Fantastycznie zwiesza Lub okręca się Jak rzeźba na gotyckiej Kolumnie Widoki są jednostajne I brak im wydatnych Skupiających Imaginację punktów Zjechawszy z małej pochyłości Pagórka Wkrótce przybyliśmy do obszernej wsi zamieszkałej przez starowierców. Zagrzmiał bęben, a na jego hasło ze wszystkich domów wybiegły kobiety, niosąc chleb i jabłka dla aresztantów. Taką ilość nadawały jabłek, że zapełniono niemi kilka wozów, a ja niemi byłem najzupełniej obrzucony. Aresztanci najpiękniejsze owoce znowuż od siebie ofiarowali oficerowi i żołnierzom. Lud w tej wsi, jak i w całej okolicy, nie oznacza się dzielną postawą ani kształtnymi rysami. Kobiety są brzydkie, mężczyźni mają gruby i ponury wyraz fizjonomii. Ubiór, podobny jak pod niższym nowogrodem, jest niemalowniczy.